Śledzie na obiad były zasłony Choć mówiłem starej, że za bardzo posolony After this situation odpaliłem playstation Ono doło mnie z obiadem, radę tam zjeść Z chłopów i z burakami I bak A jeśli dzisiaj to nie będą warto cześć Jesteśmy Jest tak z warzywniaka, raperami Moracka Division, warzywniach poison Tak na nas wołają, pixu i ozon smalcem i basta czujesz to FTH, CPT, KTW Głowa w dół, głowa w górę do bierze z wietra chmurę Jeden z bawnym szybkim murem Spróbuj sam, a przekonasz się pomału Jak bręciłem stopów i mało Wiem gdzie korzenie moje popowane, Żyzna gleba tego co nieznany Dłonią przeorany, przekute wzrokiem Wyrwane z kalendarza, przebyte krokiem Mózkiem zaspawane, myśli niepoukładane Popątane stale z tego znane, że skręcane jak spirale Wysokie jak chińskie mury, które nie są tak dostępne W których nie przeskoczą szczury.